Drugiego tygodnia 2013 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. Zapraszamy. Marku, że wygląda na to, że wszystko działa tak jak powinno, rzadko to się zdarza na razie, że przychodzę, po prostu podłączam tak jak powinno być podłączone i działa od razu. Tak, jest postęp, ale w końcu już trzeci rok w zasadzie nadajemy, także... No właśnie, tak, no trzeci rok wypadałoby już coś ustabilizować, ale wiesz, jak się zmienia ciągle miejsce, sprzęt też się zmieniał, teraz już się nie zmienia od jakiegoś czasu. No to, to ciągle jest to jednak trudne tak dopasować się do tego. Jeszcze komputer tutaj miał problemy. Jeszcze karty dźwiękowe nie chciały działać tak jak powinny. Tak a no, mamy tu trochę sprzętu do no słuchawek, konsola, dwie karty. tak. To jest mikrofon, rozgałęziacz USB także no właśnie, trochę trzeba tego jest. Trzeba było pospisywać ten, ten cały sprzęt. Może zrobić kiedyś zdjęcie tutaj jak będziemy, bo tutaj jest dużo miejsca. Jest takie ładne echo tutaj, prawda, bo, bo jesteśmy na górze, na Antresoli, to właśnie jest pierwsze piętro. Tak. W lokalu Państwo-Miasto. Przy Andersa 29 gdzie, w Warszawie. Gdzie serdecznie zapraszamy, bo jest bardzo miła atmosfera. No i będziemy planować tutaj różne wydarzenia, nie tylko audycje nowiny Wikiradia. Tak. No dobrze, ale przeczytajmy może co będzie w programie dzisiaj. Tak, Taro to prosił, żeby, żeby to robić i też uważam, że to jest dobry pomysł. No dobrze, więc mamy tak. Mamy artykuł, który omówimy, znani edytują wiki. Mamy nowy plakat o materiałach na wolnych licencjach. Nie wiem, czy on jest nowy, czy stary. Mamy też artykuł o licencjacie na wiki. Bardzo ciekawy pomysł. Mamy również 67 programów open source, jako alternatywa dla płatnego oprogramowania. Mamy też artykuł 73 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, przypomnijmy jak brzmi, artykuł Anny Dryjańskiej wiki, wiki Seksizm, z, to jest z przekroju, Druga edycja Open Knowledge, która ma się już niedługo chyba odbyć. Ja umieściłem takie dwie informacje o tym, że kranówka na przykład jest coraz lepszej jakości i że niektórzy sugerują, żeby nie kupować w butelkowanej wody, tylko po prostu pić z kranu. Potem jeszcze mamy Facebook i inne społecznościówki w badaniach zadowolenia użytkowników i drugi artykuł z tego samego portalu. I na końcu tutaj jest dopisane, obywatele wchodzą do zespołu przeciwdziałania naruszeniom praw autorskich i praw pokrewnych. No to tak mniej więcej będzie wyglądał program. Oczywiście bardzo ogólnie, bo my zawsze dużo robimy dygresji i tak trudno jest powiedzieć z góry o tym, co nam wpadnie do głowy podczas rozmowy na te wszystkie tematy. No ale tego, tym, tych tematów się będziemy trzymać, w każdym razie spróbujemy... Jako taki ramowy plan. Tak, wypełnić e, tę godzinę, która, e, która nas czeka tutaj wspólnie w Radio Wnet, e, bo w tej chwili prawdopodobnie nadajemy również w Radio Wnet. Skontaktowałem się z administratorem e, Strumienia. Radio Wnet niedługo będzie się przenosić do innej siedziby, już niedługo e, ostatnie nadawanie z, z hotelu Europejskiego. No a my, ponieważ latamy, to dla nas nie jest taki wielki problem. Tak, ale dzisiaj jeszcze będzie z Katarzyną Szczepanek wejść głębiej Aha. w radiów Wnet nadawanie. Tak, no tak, Przynajmniej tam tak do końca się spodziewam. Do końca stycznia tam jeszcze jest nadawanie. Dobrze, to przechodzimy do pierwszej informacji. W takim razie znani edytują wiki, ale gdzie mi się to otworzyło? Aż tutaj. RJ L. Roy próbował usunąć z Wikipedii niewygodne informacje na swój temat, tak? Tak, to jest zawsze sprawa problematyczna i co z tym zrobić? Jeszcze niedawno w zapisach zasad mieliśmy coś takiego, że nie powinno się w ogóle edytować artykułu o samym sobie, co teraz na szczęście zostało już zmienione. Zgodnie... To znaczy można teraz, tak? Zawsze było można w zasadzie, tylko ten zapis był jakiś taki nie wiadomo skąd wzięty. Problem polega na tym, że trzeba to umieć zrobić, a edytować o samym sobie jest szczególnie trudno, tak? Bo trzeba zachować tutaj obiektywizm. No i w stosunku do siebie najtrudniej zachować ten obiektywizm. Dokładnie. Szczególnie, jak rzeczywiście są jakieś niewygodne informacje, które mają źródła, tak? Tak. No właśnie, i co? I on tutaj jakoś próbował, tak? To jest brytyjski autor kryminałów. Przyłapano go właśnie na publikowaniu pochwalnych recenzji o swoich książkach. Został całkowicie zablokowany przez Wikipedię za podejmowanie pod pseudonimami próby usunięcia ze swojej biografii niewygodnych informacji. Tak, w ogóle dziwne jest to, że miały być to recenzje, bo w Wikipedii nie powinny się znaleźć recenzje w artykule żadnej książki, tak? Także mhm. już samo to, że żeby miały być recenzje, to byłoby błędem, a jeszcze, że miałyby one być pochwalne takie właśnie, to, to już w ogóle. Oczywiście mogą się znaleźć informacje, jakiś tam recenzent napisał coś takiego, tak? I to wtedy jest zupełnie inna kwestia. Mm -hmm, mm -hmm. No, ten problem będzie... Ludzie po prostu nie wiedzą, jakie zasady obowiązują na, na Wikipedii. Myślą, że to jest po prostu miejsce, gdzie każdy może sobie coś, co chce zrobić, tak, co tak, chce. Tak. Każdy może edytować, ale nie, nie, nie można zrobić, co się chce, tylko trzeba znać zasady poruszania się po Wikipedii tak, i zasady edycji. Niektórzy często na takich dyskusjach pod różnymi artykułami na temat Wikipedii zarzucają, no gdzie ta wolność, tak, skoro mi administrator kasuje coś. Tak, no więc nie, wolność nie polega na tym, że administrator nie kasuje. Wolność polega na tym, w tym przypadku, że można te materiały potem wykorzystywać, tak, Zapew wypełniając odpowiednie warunki licencji. No tak, no, ale każdy może edytować, jeśli tak. ma, jeśli postępuje zgodnie z zasadami Wikipedii, to jak tak. najbardziej to zachęcamy nawet do tego, tak. No właśnie, kolejny, kolejny temat, o którym mieliśmy powiedzieć, to ten plakat, tak? Ty umieściłeś chyba tego linka. Już patrzę, bo mi się tu też tak potwierało, że nie do końca wiem, gdzie co jest. A, tak, ten plakat mi się bardzo spodobał, bo porównuje do klocków Lego ten układ, tak? Cały, cały w ogóle wol, wolny materiał, że można z różnych rzeczy sobie coś poskładać. Niestety jest tylko po angielsku, także jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam do spolszczenia tego plakatu i są podane różne ciekawe, gdzie można znaleźć materiały na wolnych licencjach. Jest oczywiście Wikimedia Commons, ale też jest, o czym nie wszyscy wiedzą, YouTube, w którym można znaleźć materiały na wolnych licencjach. No dobrze, ale plakat już jest graficznie przygotowany i czy można go edytować w takim razie, bo ty mówisz, że sobie, żeby go spolszczyć. To nie tak łatwo. To trzeba byłoby mieć pliki źródłowe. No właśnie, tutaj jest tylko PNG, więc... No właśnie. Więc nie widzę tutaj SVG do tego, ale powinno gdzieś być, tak, chociaż, no nie, niestety nie widzę tego, także faktycznie będzie problem, żeby, żeby to spolszczyć, a w zasadzie to nawet się nie do końca przyjrzałem, bo nie jestem pewien na jakie licencje jest ten plakat, tak zobaczyłem, że wolne mhm. licencje, myślę o coś ciekawego, ale tutaj nie ma licencji na ten plakat, tak, jest, jest mowa o wolnych, a na końcu jeszcze spojrzę, jest adres podany. No nie, nie widzę. No właśnie, często najciemniej pod latarnią jest i, ci, którzy, i szewc bez butów chodzi, więc być może i w tej sytuacji, jeśli dotrze się do autora tego plakatu, okaże się, że jest na wolnej licencji, ale on zapomniał o tym po prostu powiedzieć tutaj, tak? Zaznaczyć. Ale to. jest adres i jest y, BYCOR, więc być może to jest tylko uznanie autorstwa licencja, trzeba by się było doszukać. Nie uznanie autorstwa, tylko, a nie, dobrze mówię, uznanie autorstwa. No ale gdzie, gdzie to znalazłeś? Mówię, czy... Na samym dole y, BYCOREL, sprawdzę jeszcze ten adres, tu coś się klika, tu się otwiera. To nie jest to. To jest nazwa użytkownika chyba, który to umieścił, tak? Nie, to BY to jest po prostu by, designed by, czyli e, zrobiony przez. Aha, w ten sposób, czyli mhm. to nie, czyli to jeszcze, jeszcze nie to. Już mi się BY kojarzy z uznaniem autorstwa. <gry> no właśnie, plakat rzeczywiście można sobie pobrać, no ale co z tego? No, zobaczymy. To może wydrążysz temat na przyszły tydzień w takim Poszukam razie. Poszukam tego jeszcze. Odrobisz lekcję, bo nie do końca odrobiłeś, jak <gry> widać. Ładny plakat rzeczywiście, no ale tak jak mówię, trzeba by było mieć możliwość edycji po polsku go napisać, a żeby to zrobić, no to trzeba byłoby mieć pliki źródłowe. No może uda nam się dotrzeć i przetłumaczyć go. Kolejna rzecz to licencjat na wiki. Bardzo ciekawy według mnie pomysł na to, żeby prace licencjackie, które w tej chwili no, na wszystkich uczelniach są obowiązkowe, tak, żeby były robione jako artykuły Wikipedii. Znaczy chyba nie na wszystkich kierunkach są prace licencjackie. Zdaje się, że na medycznych kierunkach nie ma, a tutaj jest pewna nieścisłość, bo jest mowa o Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, ale jest tam dużo kierunków nie, niemedycznych. Tak jak mamy w tym artykule mowę o optometrii, tak, mhm, więc to nie jest niekoniecznie jest kierunek medyczny w takim sensie, bo ktoś napisał, że no jak to ci lekarze mają być tak wykształczeni, że zaledwie hasło na Wikipedii. Trochę mnie dziwi to, że ktoś pisze zaledwie hasło na Wikipedii, poza tym już, że artykuł, a nie hasło, ale to nie jest banalne. Ja zawsze, gdzie tylko jest taka możliwość, ostrzegam, że to naprawdę nie jest banalne i to potrafi trwać Właśnie. miesiącami, mhm. napisanie takiego artykułu. To znaczy, tak, no bo, ale to fajnie, bardzo mi się wydaje, że to jest bardzo dobra inicjatywa i bardzo dobry pomysł na to, żeby. No ułatwić dotarcie później również do tych materiałów, które w ten sposób powstaną. Oczywiście, jak najbardziej, to w ogóle wszyscy są zachwyceni tym, że otwartość i tak dalej, tak. Mhm. Ja tutaj mówię o takich, że to sprawia pewne trudności, tak, i trzeba no się tak, na, te, tak. mhm. na te trudności przygotować, żeby potem nie było takiego zaskoczenia. No, co trudności się też też jak gdyby tutaj zauważają wikipedyści, którzy są administratorami, oni się boją takiego nawału, na przykład nowych artykułów, które będą do śmieci się nadawały, albo będzie trzeba dużo w nich poprawiać, tak? albo to trzeba znaczy, je usuwać. Trzeba będzie być może je usuwać, z tym, że z powiedzeniem do śmieci bym ostrożny. To są często bardzo dobre teksty, tylko problem polega na tym, że one nie są stosowne do Wikipedii. Tak? Wikipedia ma swój pewien standard, który powinien być zachowany. Mm -hmm, tak? mm -hmm. Super jest, jeżeli ktoś prowadzi własne badania i pisze własne wnioski z tych badań. tak? To jest w ogóle super. Tak? Mm -hmm. Tylko, że na Wikipedii nie wolno przedstawiać własnych wniosków. Więc trzeba no się do tego dostosować. Więc troszkę te prace licencjackie musiałyby zmienić charakter, bo tam jest, zdaje się, wstęp, rozwinięcie, zakończenie. W każdej takiej pracy musi Dziś, być. To znaczy tak, ale dzisiaj wiele y, prac licencjackich nie jest badaniami własnymi, tak? jest no przeglądem właśnie. literatury mm -hmm. i to bardzo często wystarczy. No więc właśnie, więc jeśli by mm, zmienić troszeczkę y, potrzeby, Uczelni odnośnie licencjatu i dostosować do tego, jak to może wyglądać jako artykuł czy jako hasło w Wikipedii, no to byłoby świetnie. Zresztą przecież można stworzyć oddzielną wiki tak, dla, licen dla, dla prac licencjackich. Oczywiście jest coś takiego jak Wikiversity, mhm. tylko nie ma jeszcze polskiej wersji językowej i być może to jest dobry pomysł, żeby w żeby tym kierunku tutaj to tak, zadziałać. Wykorzystać. Mhm. A stworzenie własnych wiki, jeżeli chodzi o takie inicjatywy, to ja mam nie najlepsze doświadczenia. Ale o tym też za chwilę będziemy mówić. No my stworzyliśmy własną wiki, tak? i mamy właściwie sporo problemów z tym, chociaż działa poprawnie, no, ale generalnie to tam najwięcej botów jakieś się no, do... lokuje tak, to, to, to jest jednak pewien problem, żeby zrobić własną wersję. Można, tak, można ściągnąć oprogramowanie, można to postawić jak najbardziej. Tutaj ty się zajmowałeś yy, i mówisz, że to w miarę jest dobrze opisane, tak? I, i to wchodzi. Tak w pierwszej takiej podstawowej tak wersji. tak oczywiście ale no jednak potem się pojawia sporo problemów no, musi być grono ludzi którzy chcą tutaj pilnować, i edytować i administrować tym, tak? Tak, tak. O hmm. czym chciałem powiedzieć? Ten następny projekt ze ZGH Open który jest projektem właśnie otwartym, oni ją założyli własną wiki, tylko że na przykład na samym początku, nie wiem czy już są uruchomione, nie uruchomili mechanizmu przypisów, taki jak jest na mhm. Wikipedii, więc no jak napisać teraz artykuł, który ma pójść do Wikipedii bez przypisów? No, dzisiaj to no już właśnie. jest nie, niedopuszczalne, mhm. tak? No ale wiesz, w świetle tego, o czym rozmawialiśmy na gdj no to... Takie artykuły, te licencjaty mogłyby trafiać do inkubatorów, prawda? Jak najbardziej matecznik tutaj jest najlepszym miejscem mhm. do tego. No tak, matecznik to się nazywa. Tak, tak w końcu, że matecznik po długiej debacie. Mhm. <laughs> On się na razie tworzy, tak? Więc na razie to działałoby na zasadzie wiki projekty szkolne i akademickie. Tak dzisiaj też rozmawiałem z Tarym, że być może dobrze by było, żeby to było jako wiki projekty po prostu, żeby nie mnożyć bytów. No, a właśnie ten projekt, rusza druga edycja, oba te projekty w zasadzie, ten, to, co chciałem powiedzieć, oba te projekty nie zostały jakby uruchomione bez konsultacji, tak, takiej, tutaj druga edycja, mimo że w zeszłym roku mówiliśmy, będziecie robić powtórkę, odezwijcie się, tak, to no to mhm, wam coś podpowiemy, mhm. postaramy się pomóc, tak, to tutaj niestety to ruszyło i dopiero my się teraz próbujemy skontaktować, tak samo ten ten projekt w Poznaniu, gdzie wikipedyści dowiedzieli się o tym z tych artykułów w prasie. Tak? No właśnie, ale fajnie, że pomysł został, znaczy jak gdyby został wyjęty na światło dzienne ten pomysł i on zaczyna żyć swoim życiem, tak, czyli nie jest już, jak gdyby, nie dotyczy konkretnej uczelni, tylko w ogóle pomysł stał się, no, y, ogólny. Tak, jak najbardziej, że co, to znaczy, to nie jest taka inicjatywa jakaś ministerialna, czy jakaś, to są no inicjatywy właśnie. konkretnych uczelni, więc... Mm -hmm. To zostaje, no ale tak? Ale te pozostałe uczelnie mogą podchwycić. Jasne, tak? jasne, oczywiście to, to w ogóle jest tak, ja nie chcę tutaj tak brzmieć, że, że nie i że w ogóle są problemy i nie ruszajcie. Nie, nie, jak najbardziej ruszajcie, jak najbardziej bierzcie się za to, tak? Tylko staram się podpowiedzieć, co zrobić, żeby ta współpraca się jak najwygodniej układała dla wszystkich. No właśnie na, na grupie, na, na, na liście dyskusyjnej odezwało się sporo takich na początku przestraszonych głosów rzeczywiście, co to będzie, co to będzie. Ale potem odezwały się też głosy takie rozsądku, że trzeba w takim razie może zaangażować się, zanim te artykuły będą powstawać, żeby pomóc w wyjaśnianiu, jak to powinno powstawać, jak, jak tą współpracę nawiązać, tak? jak, jak to zrobić, żeby było spożytkiem dla wszystkich. Tak, nie? jak najbardziej teraz w tym kierunku zmierzam. Mhm, no i fajnie, no, ciekawe jak to się rozwinie czy coś z tego wyjdzie, czy nie. Będziemy obserwować i z czasem pewnie coś może tutaj się zmieni i, i będziemy o tym mogli powiedzieć. Kolejna informacja to informacja o 67 programach open source jako alternatywie dla płatnego oprogramowania, które często jest bardzo, bardzo drogie i faktycznie sporo takich aplikacji jest, ale tutaj ten artykuł akurat za dużo mi nowych rzeczy nie pokazał, niestety. No bo ty już jesteś zaawansowanym użytkownikiem, który się orientuje, także... No tak, no ja już wiesz, ja już parę razy próbowałem zainstalować Linuxa, na przykład, mhm. chcieliśmy w Radio, żeby był Linux, no ale ciągle to nie dochodzi do skutku, nie dlatego, że mamy złą wolę, bo podejmujemy te próby mniej więcej raz na kilka miesięcy mhm. i nic z tego nie wychodzi, tak, bo w końcu gdzieś tam się to rozsypuje, coś nie działa, jakiegoś sterownika nie ma do czegoś i, i po prostu ostatnio mam taki problem, że komputer jest już Linux zainstalowany, jakiś taki prosty, który by tylko odtworzał strumień, no ale problem polega na tym, że ten akurat, ta dystrybucja nie uruchamia się, jeśli monitor jest niepodłączony. O, to S bardzo dziwne. No, wiesz, no, ja nie chcę, żeby monitor był podłączony do komputera, który nie ma ani monitora, ani klawiatury, ani myszki. On ma jest po prostu tylko ma nadawać strumień, tak? tak? No ale jeśli jest wymaganie, żeby był monitor, no to troszeczkę dziwne, tak? Tak, Próbowałem tak. w Biosie to przestawić, ale tam się nie da. W Biosie przestawić, to jest wymóg y, chyba software'u, czyli tego właśnie Linuxa. Na jestem jestem zdziwiony, ale tak, no niestety Linux jeszcze na razie trochę zaskakuje, tak? Trze... Nie tylko Linux niestety, Audacity na przykład, które tutaj jest też proponowane jako alternatywa do na przykład audyszyna no to, to ten program, no, nie wiem, ja, ja z niego próbowałem parę razy korzystać i on też stale bardzo niestabilnie pracował. Na Windowsie? Tak, na Windowsie nam być może do, do, do Apple'a jest, jest lepszy, no, ale jak ktoś ma Apple'a, słuchaj, komputer za 10 tysięcy zł, no to ma tam od razu mnóstwo oprogramowania. Jasne, mam na myśli na Linuxie, przynajmniej u mnie tak było, że dopóki ma Audacity mówiąc, działa tak, tak porządnie? Audacity się nie zacina zupełnie, tak nie. mówię o tym elemencie zacinania. Nie wiem jeszcze jak jest z tym, z tą kwestią przeróbki. To znaczy, nie, to, przepraszam, to nie Audacity, to inny program, ale ostatnio próbowałem przerobić naszą MP3 z, z mm -hmm, naszą mm -hmm. audycją. Na Oga. Na Oga, no. tak. Czy Ty zawsze umieszczałeś, znaczy, czy w Ty w tych Ogach wcześniejszych naszych umieszczałeś y, tagi, czy w Ogach się w ogóle nie da umieszczać? No właśnie... Tam, się, tam jest jakiś problem, prawda, bo nie chcą wejść te tagi, znaczy plik OGG czy OGA z tagami, od otagowany, nie chce wejść do commonsów, tak? Yy, tak, to znaczy ja nie jestem pewien, czy na nim są tagi, z tego co patrzyłem, to na nim w ogóle chyba nie ma tagów, yy, bo ja robiłem także MP3, którą wysłałeś yy -y. z tagami, przerabiałem na o OGG, i to mi nie wchodziło. Potem mhm. y, wyczyściłem tagi z mp 3 przerobiłem na OGG i to dopiero weszło na Można pomoc. z OGA wyczyścić tagi po prostu Aha, I, wtedy, czyli... i wtedy umieścić, bo ja tak zrobiłem z jakąś audycją. Aha, staty. rozumiem, czyli można też w, w tą stronę zrobić. No, no ale to też dziwne, prawda, że właśnie te metatagi, które trzeba potem ręcznie wpisywać na stronie commons. To znaczy właśnie... podejrzewam, że tu jest kwestia kompatybilności commons z samym OG tak? Nie, nie, nie samego OGG jako takiego, tylko commons właśnie. No to prosimy, ktoś jeśli ma kontakt z fundacją, z commons, z tym portalem, no to prosimy o u... informacje do administratorów, żeby coś z tym zrobić, bo to raczej trzeba było postarać się wykorzystać te tagi, które są w ogach, a nie je blokować dostęp tych plików, tak? bo to raz się załaduje, potem okazuje się, że nie, plik jest uszkodzony. Tak? Taka jest informacja, zdaje się. Coś prawda? takiego, tak. Załaduje się cały plik, który trwa godzinę tak? I, i potem jest informacja, no właśnie, że, i, że jest uszkodzony. I najgorsze I nic jest, nie można zrobić. Najgorsze co tylko... jest to, że to jest na końcu, tak? ta mhm. informacja. No to niech chociaż, jeżeli się nie da tego zrobić tak, żeby wchodziło, to niech informacja będzie na początku. No, ale to się nie da, dlatego że te tagi, które mm -hmm. są, to są, to są teksty, jak gdyby. Teksty, które są dołączane do pliku mm -hmm. i audio, mm -hmm. i one są dołączane w różnych miejscach tego pliku. Aha, i on musi cały tak, żeby on, tak, tak, żeby on był już przeczytany, no to właśnie musi e, mm -hmm. przeczytać cały no tak, cały tak. plik. Serwer musi przeczytać i, i sprawdzić, czy on jest rzeczywiście audio, czy, czy, jest, czy, czy ma te informacje, które powinien zawierać. No i, no ale dobrze, no, będziemy umieszczać to bez, bez zupełnie tagów. W takim razie tagi trzeba będzie ręcznie dopisywać. To chociaż... znaczy, jeżeli tak robisz tagi, to myślę, że możesz robić w MP3 tagi. No ja robię, mhm. tak. Mhm. A ja potem sobie je skasuję po prostu mhm. i go wrzucę bez tagów. O, no, to tak, będziemy robić, tak. No database, bazy danych na przykład tutaj są. MySQL, Firebird, Kexi, nie znam tego zupełnie. To zastępuje Microsoft Office Access. No Jest sporo propozycji, do których, no, których ja nie potrzebowałem nigdy użyć, tak? Także jeśli ktoś jest zainteresowany taką alternatywą, no to może zajrzeć sobie. Artykuł jest niestety po angielsku, po polsku być może też coś można znaleźć, ale no, na dzisiaj dotarliśmy do tego artykułu. Jestem właśnie. zdziwiony, że są kady. Zawsze myślałem, że kadów nie ma nic na Linuxa. To są programy graficzne. Trójwymiarowe, które, tak? Czasami mhm. trójwymiarowe, ale generalnie do projektowania, tak? I zawsze mhm. autokada znałem i parę jeszcze. brl to tak, i Archimedes, tak? Tak, tutaj mamy programy wolne, które, które do tego mogą służyć. A co ciekawe, podobno można też na Linuxach uruchamiać aplikacje Windowsowe. Trzeba tam coś doinstalować, jakiś specjalny program, który mhm. pozwala uruchomić aplikacje Windows na Linuxie. Jeszcze nie dotarłem niestety, jak to konkretnie zrobić, ale, ale wiem, że się da. No, taki emulator się jakiś tam coś... I coś takiego, tak. Ale to, to też to tak działa, wiesz. To, to nie jest taki zupełnie. To, tak, no, to no nie działa poprawnie. To niestety jeszcze nie jest to tak. No i. I to jest to, po raz kolejny to, co ja często powtarzam, że na komputerze nie ma rzeczy, których się nie da zrobić, tylko trzeba dojść jak. Czasami trzeba dojść dość, dość głęboko. No tak, niestety. ale jak trzeba to omijać naokoło bardzo, no to, to, to, to nie jest dobry pomysł. Czasem... No tak, to się nie opłaca czasami. No właśnie. Kolejna rzecz to artykuł 73 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i to jest artykuł, który brzmi, zaraz go... Zacytuję, bo mi się tutaj otwiera. Tu jest świetny internet, naprawdę. Bardzo tak, szybko jest... się porusza, nic nam tutaj nie... Aha, to jest prawa. E... Artykuł 73 będzie w, w rozdziale drugim Wolność prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury. To przy okazji postu, który został zamieszczony przez Jarosława Liprzyca na, na Facebooku, tak troszkę kij w mrowisko włożył, bo chyba kilkaset komentarzy miał do tego później do tego wpisu. Tak, ja chyba ostatnio 40 widziałem, także mówi, że już kilkaset no to nieźle, faktycznie. A wydawałoby się, no, człowiek zacytował konstytucję, tak, no tak mamy. No ale napisał, że kontrowersyjna to byłaby akcja, gdyby, tak? Tak. No ale w świetle tej dyskusji, która się toczy, przytoczenie znowu z powrotem no, takiego źródła prawa w Polsce, tak? czyli konstytucji, na której powinno się opierać prawo i rozwiązania prawne, rzeczywiście nagle Cię to szokuje, tak? bo to, to jest tak jakbyś się budujesz, coś budujesz a nagle okazuje się, że, że zatoczyłeś pewne koło i, i stoisz jak gdyby znaczy obcinasz gałąź, na której siedzisz, tak? Tak, tak, to, to tak wygląda. I, i, i tak nagle... To, no ale to bardzo ciekawe, bo, bo właśnie w ten sposób dochodzimy do tego, czy... Do, do, do pewnych źródeł i dzięki temu wiemy, jaka była... jaki był pomysł na to i możemy teraz na nowo to pokazać. Tak, tak jak się zapętliła historia z kopiowaniem, tak? że, że kopiowanie jest czymś złym, że to jest kradzież, że to jest złodziejstwo. No y, z całym szacunkiem rzeczywiście może autorzy na tym cierpią, że się kopiuje, tak? czy, czy wydawcy cierpią. To by trzeba było jeszcze udowodnić, że autorzy ale, na tym cierpią. Ale nie można, no powiedzmy, że hmm. można przyznać, że cierpią, tak? no bo jak kopiujesz, to nie kupujesz. Tak? No, po, powiedzmy, że jest taka, sytuacja. pewna, pewna część, część społeczeństwa kopiuje zamiast kupić. Tak? Nie, niektórzy tak twierdzą, no tak. Powiedzmy. No tak, y, ale przyjmijmy, że tak jest, że hmm. wydawcy na tym cierpią, tak? powiedzmy, że, że mają, mają tak? straty to nawet jeśli tak, to, to, to nie zmienia faktu, że kopiowanie nie jest złodziejstwem, tylko jest kopiowaniem, tak? czyli to, jest, to, to trzeba inaczej nazwać, to nie można nazwać, nazywa się to piractwem, tak? ale, mm. ale to, to nadal nie jest złodziejstwo, kopiowanie. Nie Pojęcia można... mamy pomieszane, tutaj no masz zdecydowanie rację, ostatnio dotarłem, tego jeszcze dokładnie nie sprawdziłem, ale artykuły nasze na Wikipedii twierdzą, że własność intelektualna nie jest własnością z definicji, bo własność z definicji dotyczy materialnych dóbr materialnych, przymiarów. tak, Aha. więc to ciekawe. wychodzi na to, że własność intelektualna nie jest własnością, co wcale nie jest taki, taki, taka konstrukcja definicji, wcale nie jest rzadkością. Mhm. Już pamiętam, że w niektórych miejscach było choroba jakaś tam, która nie jest chorobą, tak, i takie rzeczy się czasami pojawiają, więc to nie wolno się dać zwieść pojęciom. Mhm, mhm. No, kolejna rzecz, o której mieliśmy powiedzieć, to artykuł Anny Dryańskiej z Rzeczpospolitej Wikiseksizm, czyli, on się zaczyna ten artykuł od takiej, takiego lidu, czyli takiego wyboldowanego akapitu Największe źródło wiedzy w internecie jest tworzone i redagowane przez mężczyzn, dlatego opisuje tylko połowę rzeczywistości no to jest dyskusja, którą już podejmowaliśmy wiele razy. To znaczy to jest, ja właśnie się zdziwiłem, to znaczy nie zauważyłem tego w pierwszym momencie, do ktoś mi pokazał, że data tego artykułu to jest marzec 2012. Tak, to dlatego wracamy pewnie do tego, bo, bo się teraz pojawił sporo komentarzy się pewnie jakby echem odbija teraz, tak? Aha, w ten sposób mówisz, no mm -hmm. tak. Tak, ten, ten artykuł jest trochę dziwny moim zdaniem, to znaczy generalnie nie zgadzam się stanowczo z autorką, że coś z tym trzeba zrobić, tak? Zgadzam się oczywiście, że fajnie jest, że jak najwięcej osób edytuje Wikipedię tak? i dobrze by było, żeby jak najwięcej edytowało, ale martwić się specjalnie o proporcje płci w Wikipedii myślę, że nie ma sensu. Poza tym to jest tak, że wiesz, no, samochody na przykład też konstruktorami samochodów są mężczyźni, tak? Nikt nie, zabronił, nikt nie zabronił kobietom być konstruktorem samochodu, tak? Czy jakiegoś urządzenia innego. No. Akurat, no może to historycznie tak wyszło, że, że kobiety no, nie były jak gdyby do tego przygotowane, tak, odpowiednio. Ale w tej chwili chyba już nie ma takiego problemu. Mogą studiować no, na Politechnice, mogą tworzyć wynalazki, tworzyć również coś takiego jak Wikipedia i chyba tutaj nie ma już tego problemu. Tak mi się wydaje przynajmniej, no nie wiem, ale... Ciągle rola społeczna jest jednak troszkę inna, tak, kobiet i mężczyzn. Mm, nie taak. wiem, czy ja teraz nie zalatuję jakimś, wikise, jakimś seksizmem. Myślę, tutaj. że na pewno zostaniesz o to oskarżony, ale nie, no zdecydowanie. Zapraszamy Panie jak najbardziej, jeżeli mają ochotę, to zapraszamy jak najbardziej, tak? Ale zmieniać jakoś specjalnie układ... Y... No, parytety można by było stworzyć tak, że na jeden artykuł napisany przez mężczyznę musi być jeden artykuł napisany przez kobietę. A jak pan będzie chciał napisać więcej, to musi zmienić płeć. Albo musi poczekać i zachęcić inną kobietę, żeby napisała artykuł. No tak, no z tego nam się robi paranoja. No paranoja się robi, tak. Ale no to w wielu, w wielu sytuacjach właśnie w podobnych hmm, dyskusjach Dochodzi się do tego, że jednak no, coś tutaj, nie da się tego uregulować tak? prawnie i jakoś zasadami. No to znaczy są takie pomysły, tylko że podejrzewam, że to będzie bardziej szkodliwe niż pomocne, ale oczywiście, że jakaś Pani się z nami nie zgadza, to zapraszamy do dyskusji i bardzo chętnie o tym podyskutujemy. No właśnie, zapraszamy. Yy, druga edycja yy, Open Knowledge, tak? Yy, to, jest... to jest to, co wspominałem, tak? Na SGH. Yy. Gdzie, gdzie rusza ta druga edycja pisałem na razie dwa maile, żeby, żeby się odezwać. Tarmi dzisiaj podpowiedział, że to trzeba do nich napisać raczej jako stowarzyszenie, tak? a nie jako wikipedysta, który chce pomóc, bo wtedy być może będzie lepsza reakcja. No zobaczymy, zobaczymy, jak, jak to, czy się odezą, bo... Nie... A co to jest za projekt, powiedzmy? To właśnie. jest projekt na SGH, gdzie chcą pisać artykuły koła naukowe, tak? Koła naukowe w ramach swoich mm -hmm. działań mają, mają pisać różnego rodzaju artykuły. Nie ma tam chyba konkretnie określonych tematów. Pierwsza edycja w zeszłym roku ruszyła tak z nienacka. Był krzyk, co się dzieje, ktoś nam wrzuca jakieś tysiące mm -hmm. rzeczy. Widać, że, że to są studenckie, tak? Bo artykuły studenckie są charakterystyczne, można je rozpoznać, jak ktoś śledzi ostatnie zmiany. No I teraz co z tym mamy zrobić? No nie chcemy zniechęcać studentów, no ale takie coś nie może wisieć. Artykuł, który nie ma żadnego źródła, nawet w postaci bibliografii, więc no nie można było tego przyjąć. Mm -hmm. Dowiedzieliśmy się o tym tuż przed samym zakończeniem, tak? gdzie miała być gala kończąca. Poszliśmy na tą galę, tłumaczyliśmy tym ludziom, którzy, którzy brali w tym udział, jak to powinno wyglądać i, i co, co, z czym jest problem. No i coś tam zostało poprawione w tych niektórych artykułach. Po tych rozmów na tej gali okazało się, że niektórzy na przykład spisywali notatki z wykładów w ramach tego artykułu, tak? co na Wikipedii jest w ogóle dziwne, żeby korzystać jako, jako źródła notatki z wykładów, yy, więc, więc było z tym trochę problemów. Tak? Dlatego teraz wszyscy są tacy zaniepokojeni tą drugą edycją i myślą, co zrobić, żeby wyszło to lepiej. Mhm. Ale widzę, że tutaj jest też Open Wiki. Coś takiego. Oni swoją założyli. To jest właśnie to, co mówiłem, że bez mechanizmu przypisów, tak? Mhm. Z... Że to jest robocza wersja Wikipedii, przeznaczona do umieszczania testowych artykułów. Po zalogowaniu dostępny jest tutorial pomagający w poznaniu mechanizmu edycji haseł. No to bardzo ciekawe. Czy to tak. działa? No właśnie to tak słabo działa, bo osoby, które to zakładały, też nie bardzo są zorientowane w Wikipedii i jakie wymogi mamy, tak? W mm -hmm. związku z tym te artykuły które były tam wrzucane często, znaczy w kilku przypadkach zdarzyło się znaleźć naruszenie praw autorskich, tak, że ten tekst był po prostu po części mm -hmm. przepisany skądś, więc jest to dosyć problematyczne. I myślę, że ta Open Wiki nie jest optymalnym rozwiązaniem, dlatego że jest po prostu mniejszy kontakt z wikipedystami, którzy mogliby coś podpowiedzieć, tak? Oni tu są same a jak ktoś ostatnio spoglądał na ostatnie zmiany, to grasują tam boty, albo Admin, konto Admin, co jest dosyć też dziwne, usuwa yy, Retykuły, spam he? boty, nie, spam boty. albo y -hmm. użytkowników, którzy, którzy spamują, to co my mieliśmy u nas i musieliśmy wprowadzić no ograniczenia. Tak, tak. Tak, no, no to tutaj to, to się widzę rozwija na potęgę, 17.34, ale to jest 8 stycznia, tak, Osta, ostatnia edycja, więc to, to niby działa, ale, ale to są, widzę, same usunięcia tutaj, nie wiem. No coś... chyba coś zostało zablokowane w tej chwili, bo od 8 stycznia, tak, nic nie ma, a tutaj bardzo często co sekundę pewnie, co kilka sekund coś się działo. No tak, no 17.34, 10 wpisów, nie no, może 5 wpisów, także... No to prowadzenie wiki to jednak jest jednak pewne wyzwanie. Tak, no a tutaj kół jest sporo, bo jest studenckie koło naukowe marketingu, ekonomii, zarządzania projektami PMART, rozwoju osobowości progres, koło naukowe prawa bankowego, prawa podatkowego, finansów i ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego, energetyków Politechniki Warszawskiej, no i można zgłosić swoje koło naukowe do udziału w, tego, w tym projekcie, bo te koła właśnie biorą udział w tym projekcie. Tak, jak patrzę na kalendarium, to zgłaszanie poszczególnych kół naukowych ma być do 31 stycznia, nie, przepraszam, do, do 18 lutego, tak, zgłaszanie, a 19 lutego to jest tworzenie artykułów, faza a y, zakończenie projektu, finał jest na 21 marca, więc moim zdaniem hmm. dość Mało krótki czasu. termin. Y -hmm. tak? no, poza tym tutaj przebieg projektu jest tak rozrysowany, że członek koła naukowego kontaktuje się z pracownikiem naukowym uczelni, który z kolei kontaktuje się z kołem naukowym i wtedy te, to, to, co powstanie, trafia do Wikipedii. Tutaj by się przydał jeszcze jeden właśnie szczebel, tak? Jakiś, jakiś kurs na początek. Zdecydowanie. Albo przed umieszczeniem w Wikipedii, żeby właśnie coś w rodzaju tego, co się dzieje na, na, na Wydziale Fizyki, tak? Tak, na ja tutaj zawsze stawiam Wydział Fizyki za wzór tego, jak to powinno wyglądać, bo tam jest to zdecydowanie optymalnie rozwiązane. Mhm. tak. No ale co, czy ktoś wystąpił rzeczywiście ze stowarzyszenia, żeby tam pomóc tym, czy jest yy, jakaś współpraca? To znaczy, ja pisałem te dwa maile, o których wspominałem, a jak i zdaje się też się próbował kontaktować. Mhm. No nie wiem, spróbuję poruszyć na, na, tym, na zebraniu wtorkowym ten temat, żeby, żeby to przeszło jakoś tak oficjalnie. No bo my też tutaj będziemy organizować, tak? bo widzę, że już sporo osób się zgłosiło na dudlach, tak? Tak, mamy 10, 10 osób no zgłoszonych. No właśnie, a może zaprosimy naszych słuchaczy, może też ktoś jest chętny, to, tak, już zaraz to, podam to, to, to linka podaj to linka do, do Etherpadu naszego, Etherpad.wiki.media.org/wiki/Radio Proszę zajrzeć, tam notes mamy z, z notatkami do audycji i za chwilkę Marek umieści linka do no, takiego spotkania, które próbujemy zorganizować tutaj w, za dwa, za trzy albo za cztery tygodnie, tutaj właśnie w siedzibie Państwo Miasto przy Andersa 29. Tak, tylko ja muszę tutaj znaleźć link dla uczestników, bo w tej chwili mam link panelu sterowania tego, link dla uczestników. No, to ja powiem może w tym czasie o kranówce, która jest coraz lepszej jakości. E, taki artykuł pojawił się w, no, wprawdzie w kwietniu już, ale, ale dopiero teraz jakoś wpadł mi w ręce. E, o tym, że woda z kranu jest coraz lepszej jakości, zwłaszcza w dużych miastach, co wydawałoby się troszkę absurdalne. No ale właśnie o to chodzi, że w, w tych wielkich miastach woda po prostu jest poddawana bardziej szczegółowym, szczegółowym procesom, które oczyszczają tą wodę i przez to, przez to jest czystsza niż gdzieś na wsi. No i brana też jest no, wzbogacana. I nawet podobno w niektórych miejscach bardzo ładnie smakuje. Ja Ci powiem, że jak mieszkałem w centrum Warszawy, w Śródmieściu, to wody z kranu nie dało się pić absolutnie. Nie wiem jak teraz jest. Jeszcze niedawno jak zamówiłem herbatę w centrum Warszawy, to była też nieznośna, miała taki posmak i taki zapach metaliczny jakiś, bo nawet kawiarnie i restauracje nie, nie specjalnie przejmowały się tym i, i wylewały wodę z kranu do, do herbaty. E, i, I to było okropne. Natomiast jak, jak w tej chwili mieszkam na Zaciszu, no wprawdzie wcześniej nauczyłem się właśnie kupować wodę i, i, i jak gdyby tylko tą wodę wykorzystywać. Teraz jak czasem napiję się wody z kranu, bo nie mam akurat tej wody butelkowanej, to powiem ci, że nie ma ani złego smaku, ani rzeczywiście, no tylko przydałoby się ją zbadać tak? w jakiś sposób. To znaczy kiedyś byłem na takim spotkaniu w filtrach warszawskich, mhm. tutaj niedaleko Politechniki. I tam faktycznie była mowa o tym, że ta woda nadaje się do picia jak najbardziej, ta, którą oni wypuszczają. Nawet bez przegotowania, prawda? Yy, tak, mhm. oczywiście, yy, bez przegotowania. Była degustacja, tak, proszę sobie spróbować. No tak, to, to jest woda, która się nadaje do picia. Problem może być w rurach, tak, yy, yy, po drodze gdzieś jakieś zanieczyszczenia. Ja u siebie w domu na Ochocie piję przygotowaną wodę, ale ta nieprzygotowana też nie jest jakaś taka specjalnie odrzucająca, tak? Mm -hmm. Jest normalna, tylko jakoś ja tak się nauczyłem go tak? Chociażby dlatego, że parzę herbatę i, mm -hmm, i w zasadzie... Y Głównie na tej zasadzie. No no więc Dałoby się jakiś test przeprowadzić na takiej wodzie, którą sobie wlejesz z kranu, tak? zaniesiesz no gdzieś tak. do jakiejś, jakiegoś laboratorium i poprosisz o sprawdzenie, czy ono się mhm. nadaje do picia na przykład, tak? no czy tak, nie zawiera myślę... jakichś związków. No bo czynnik pH to dosyć łatwo sprawdzić, wystarczy papierek lakmusowy, mhm. ale te pozostałe składniki mineralne na przykład, ile ich ma, czy ma, no tak, to już trzeba laboratoryjnie. Wodę, którą spożywamy, powinna mieć odpowiednią ilość składników mineralnych, bo jeśli to jest woda destylowana, to te składniki mineralne są wypłukiwane z organizmu, tak? Mhm. I, i, I to też może spowodować poważny problem, tak jak jest, no, prze, przeciwnicy Coca-Coli, tak mówią, tak? Na przykład i tych różnych napojów. O Coca-Coli tego nie słyszałem. Słyszałem jedynie o gigantycznych ilości cukru, które mamy w Coca-Coli. No, jest kola bez cukru, tak? Ona jest wtedy to wtedy słodzie. mamy słodzik, tak, który też ma pewne, wątpliwy... no, Są tak. pewne no, wątpliwości. No, ale nie nieka? wchodźmy w temat tutaj za głęboko. W każdym razie, no, ciekawa informacja o tym, że ta woda jest coraz smaczniejsza i tak wydawałoby się rzeczywiście z naszych obserwacji, że tak jest. Dobrze byłoby dotrzeć do, do źródła jakiegoś badań tak na ten temat. Tak, tak. albo samemu jakoś przeprowadzić te badania, bo to też jest chyba nie już nie takie trudne w tych, w tych czasach. Tak? Kolejna informacja to Facebook i inne społecznościówki w badaniach zadowolenia użytkowników. To wrzuciłem dlatego, że zdziwiło mnie traktowanie Wikipedii jako portalu społecznościowego, tak? No właśnie też tak się zdziwiłem. Google Plus i Wikipedia w, jednym, w jednej linii. Tak, więc to, to mnie zaszokowało. Ale optymistyczne jest to, że jest traktowane pozytywnie, tak? że, że jednak ci użytkownicy lubią ten, ten serwis. Tak? Mimo tego, że, że jest potraktowany jako społecznościówka. Co, co... No tak, ale wiesz, powiem Ci, że od razu, jak, jak przeczytałem te badania, właśnie ten ta pierwszy taki szok, że to Wikipedia jest społecznościówką, tak troszkę tutaj, że jest równo stawiana z Facebookiem i z Google. No to wydawało mi się troszeczkę nie w porządku, bo nie jest to zupełnie to samo, tak? To troszeczkę jest no co jest innego. To zupełnie co innego, tak? No zupełnie co innego, ale no jednak społeczność tworzy, tak. No i tak potem próbowałem tutaj przeczytać, że badanie ACSI, tak, American Cons Customer Satisfaction Index, pewnie są jakieś tam określone wytyczne, jak te badania powinno się przeprowadzać. No ale jest to jakiś standard, który tak być może akurat tutaj tak wyszło, tak? Natomiast jak spojrzałem na drugi artykuł z tego samego portalu, to jest portal, który nazywa się The Daily Interactive, to jest polski portal, ale tak się nazywa, The Daily Interactive, o wpływie nowych mediów na świat, no to powiem ci, że znalazłem kompletną bzdurę, i tak od razu, jak gdyby, cały ten portal stracił dla mnie zupełnie wiarygodność, bo jest informacja, że Photoshop, CS2 i inne programy od Adobe za darmo do pobrania. Tak, ale zwróć uwagę, że tam jest, yy, potem było prostowanie. nie wiem czy w tym samym artykule, czy to był link, bo to mi na ich Facebooku się pojawił ten artykuł gdzieś tam kiedyś i że był tak problem, że to najpierw było podane, że są, a potem się okazało, że to, to tylko pod pewnymi warunkami, jakieś, jakieś aktualizacje tylko i... No dobrze, no ale to jeśli jest nieprawdziwy artykuł, no to po prostu się go usuwa, tak, to nie można, nie można tak wisieć sobie teraz, że Photoshop i inne programy za darmo. To jest ewidentne wyłudzanie zainteresowania użytkowników, bo to jest nieprawdziwa informacja, która przyciąga użytkowników, mm -hmm. a potem się mówi na końcu, no nie, nie, sorry, ale to tak nie jest. <śmiech> Masz rację, że to może należałoby zmienić tutaj tytuł. Poza tym to w komentarzu dopiero jest dopisane. Nie, a nie, aktualizacje tutaj są. Tak, aktualizacje, myślę, że... To tak świadczy o tym, to taki brukowiec troszeczkę, no. nawet nie brukowiec, no bo, bo podając takie już ewidentnie nieprawdziwe informacje, zresztą przyznają się sami do tego, no to, no to, to, to jest nie w porządku. To znaczy mnie. bardzo dobrze no, czy, się niech sobie Niech sobie robią, bo mają prawo do tego, ale dla mnie ten portal zupełnie stracił jakąkolwiek wiarygodność. Zdajesz sobie sprawę, że to samo mówią o Wikipedii? Być może, tak, ale Wikipedię mogę wyedytować tak i mogę zmienić ten tytuł. Tak. Natomiast tutaj nic nie mogę zrobić, mogę najwyżej komentarz napisać, który nie wiadomo, czy ktoś mi nie usunie mojego komentarza i ja na to nie będę miał żadnego wpływu, a tak? nawet pewnie nie będę miał wpływu na to, czy się pojawi ten komentarz, czy nie. Nie spotkałem się w tym serwisie z usuwaniem komentarzy, bo trochę go śledzę, także. Tak? Mm -hmm. Także z tym się nie spotkałem. No jest to myślę pewna pomyłka, tak? nie, nie sądzę, żeby to było takie celowe, programowe działanie na, na przeciągnięcie No to nie, jest, to nie jest celowe działanie, tylko ono wynika z, z braku zaangażowania się człowieka, który pisał ten artykuł mhm. w prześledzenie, czy tak jest naprawdę. Bo jeśli podaje się taką informację, taką szokującą, no to trzeba dotrzeć do źródeł tej informacji i przeczytać, czy tak rzeczywiście jest. Mhm. Masz on, on tego nie zrobił. Czyli to jest po prostu nierzetelne dziennikarstwo, tak? Jeśli to jest nierzetelne dziennikarstwo, no to co no wiesz, no to ono jest niewiele warte. To zresztą to, o czym mówiliśmy na Kopie na, na Camp też było wspominane, że informacja może być za darmo, natomiast ona nie powstanie za darmo. Rzetelna, dobra informacja nie powstanie bez udziału środków finansowych na przykład, tak? Mm -hmm. Znaczy, bo wystarczy, że coś zobaczysz na ulicy, tak, od razu to umieszczasz w sieci, no ale są różne punkty widzenia i okaże się, że to, co ty widziałeś, to nie jest coś, tylko wycinek rzeczywistości, a trzeba się w to zagłębić, dowiedzieć się, tak, co się stało i przedstawić bardziej pełny obraz. A żeby to zrobić, no to trzeba mieć na to czas i trzeba jak gdyby no, pracę pewną wykonać. I jeśli ktoś no, ma na to czas, bo pracuje w ten sposób i dostaje za to pieniądze, no to może więcej czasu poświęcić i ta informacja będzie bardziej rzetelna tak? i taka głęboka. Mhm. A w ten sposób poprzez takie właśnie serwisy społecznościowe no, uzyskujemy informacje nieprawdziwe, kompletnie, tak do góry nogami podane, czyli że, że programy są za darmo. Okay. firmy, która od lat sprzedaje je za grube pieniądze. Okay. No ogóle, tak, to jest ewidentna wpadka, tu się z tobą zgodzę. No to jest wpadka, która tutaj tak dyskredytuje zupełnie ten portal, zwłaszcza, że to dalej wisi, mimo że już przyznali się sami, że to jest nieprawda, ale dalej wisi ten No z drugiej strony artykuł. jakby to teraz zdjęli, to by wyszło, że maskują się, tak, i... i... Zrobili coś na flipnego, a potem to ukrywają, więc też by było takie wątpliwe. No właśnie, no to się tym, tym różni od gazety, że gazeta się publikuje, ona poszła i koniec, tak? nie możesz wycofać już jej no nakładu tak. po sprzedaniu. Myślę, że tutaj najlepszym rozwiązaniem była po prostu zmiana tytułu tak i danie tej, edycji, tej poprawki na górze, tak? że, że przepraszamy, ale to jest pomyłka. No tak, coś trzeba by tutaj było zrobić, bo to można edytować. To nie jest tak, że to już przepadło i koniec i już nie da się z tym nic zrobić. No da się zrobić, można ten tytuł zmienić. Mhm. Albo dawniej był taki tytuł, a teraz y, przepraszamy, bo to się okazało tak. nieprawdą. Tak? Na, na końcu dopiero są jakieś tam przeprosiny. No to tak a propos właśnie praw autorskich i tego, jak, jak te informacje stają się coraz takie mniej wiarygodne niestety też przez internet poprzez brak rzetelnego zbadania tematu. No tak, niestety to tak bywa i proszę zwrócić uwagę, że to mówi wikipedysta. Nie zawsze ilość informacji jest w stanie zastąpić ich jakość. Jasne. No i to będzie ten problem, z którym będziemy się stykać coraz, coraz Myślę, więcej. że to będzie po prostu nowe pole rynku, tak? Gdzie, gdzie no to i to na wielu, na wielu polach występuje, tak? Bo fotoreporterów już w tej chwili gazety nie chcą zatrudniać, bo mają za darmo, tak? Zdjęcia. Tak. W związku z tym trzeba być genialnym fotoreporterem. No, to tylko ci przetrwają, tak? Tak. Y ale właściwie, no wiesz, to się skróciło do tego, że właściwie każdy, kto ma akredytację, dobry sprzęt i jest fotografem, no to sobie poradzi, tak, ze zrobieniem zdjęcia, mm -hmm. no a niedługo to już będą tylko automaty na tych stadionach, na przykład będą rejestrować wszystko, co się, co się fotografuje z ilością tam 30 klatek na sekundę i to no tak. jest tylko kwestia wybrania. No właśnie, <śmiech> więc nowy, nowy rynek trzeba będzie wybrać. No tak, no ale ten rynek się zmienia, obserwujemy to już od dłuższego czasu i w ciekawych czasach żyjemy, tak, jak ja znowu możemy powiedzieć. No to jest kolejna informacja, o której mówiliśmy. Tak na marginesie jeszcze powiem o tym, że zrobiliśmy napisy do, do znaczy ja zrobiłem napisy do poprzedniego wydania naszej audycji. Mhm. Chciałem zobaczyć, jak to działa na commons, bo tam takie, w odtwarzaczu pojawiają się takie dwie literki CC. Tak. Myślałem, że to jakiś creative commons czy coś, ale okazuje się, że nie. To jest tekst po prostu, który można Ścieżkę tekstową można dodać do, do filmu, tak. ale do dźwięku też można dodać, okazuje się. Tylko, że to jeszcze nie do końca działa tak jak powinno, bo jest no to ograniczenie tego wielkości okna tak i nie pokazuje się całość, więc trzeba robić krótsze, mhm. krótsze te napisy. No ale plik tekstowy powstaje i można go sobie otworzyć tak. i wtedy można znaleźć, kiedy się coś zaczyna, jakiś temat i kiedy się kończy. Także jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak to działa, albo pomóc nam w edycji kolejnych odcinków, no to może to zrobić, bo my tak mniej więcej idziemy według tego tematu, który potem jest w notatkach do audycji. Mhm. No ale jak, jakby ktoś chciał dokładniej wyszukać, to jest praca dla wikipedystów, którzy może to za jakiś czas zrobią na przykład. Tak? A może nikt tego nie zrobi, bo nie będzie potrzeby. Tak, Pozdrawiam przy okazji Adama Kliczka, który nam kliknął lubię to na Facebooku i zapraszamy w przyszłości na, na antenę. No i jest teraz w notesie też, Adam, tak? Bo, tak? bo tutaj też mamy podgląd na żywo, co się dzieje w notesie. A, faktycznie jest. No Ten notes, powiem Ci, coraz bardziej mi się podoba. O, właśnie jest już spotkanie wikipedystów tutaj dodane, tak? To Ty dodałeś? Yy, tak, to ja tutaj mhm. dopisywałem. Yy, ten notes yy, bardzo fajnie funkcjonuje. Yy, troszeczkę przerażające może to być, że tego się nie da usunąć. Mm. że tego notesu nie da się usunąć. Ale jak to w Wikipedii? W Wikipedii się też nic nie da usunąć. Nic nie ginie. Tak. Nawet jeżeli jest skasowane przez administratora, no to, to zostaje. Tak? Więc to jest taki zapis raz na zawsze, bo, bo każdy taki, każda taka strona gdzieś tam będzie funkcjonować i można cofnąć się w czasie i zobaczyć, co było wcześniej. Tak, ktoś napisał kiedyś, że a propos jeszcze tych prac licencjaty, o których mówiliśmy, mhm. że nie, no prace powinny być zachowywane, tak, dla potomności i tak dalej, a tutaj no co, w internecie i potem zginie coś, coś się wykasuje nie będzie. No to nie, no to tłumaczymy, no to musiały być zniszczone wszystkie serwery, bo są kopie zapasowe, tak, wszędzie porobione, nie tylko tam na tym głównym, tak, ale też y, można zdaje się sobie ściągnąć skądś kopię taką, że, że można u siebie przechowywać. Nie wiem co prawda jakiej ona jest wielkości, no, ale to w zasadzie jest tekst, więc myślę, że na normalnym komputerze się powinna zmieścić. No tak. Ja jak pisałem pracę licencjacką, jeszcze wracając do tego tematu, to oczywiście miałem ochotę ją opublikować w internecie. No, ale niestety to nie jest takie łatwe, bo tam wykorzystywałem jakieś prace e, obce. No tak. No nie, nie. Mogłem je w pracy licencjackiej wykorzystać e, jako Czy do pracy. pracy naukowej, tak? Mhm. Do, do, w celach edukacyjnych. A, no tak. Natomiast nie można tego opublikować. Musiałbym je po prostu usunąć. Wtedy no tak, praca szale... by straciła zupełnie sens. No tak, niestety to wymaga też zrzucają No prawa Właśnie, autorskie, więc tutaj to przeróbki. jednak te prace licencjackie może być problem z tym dostępnością właśnie. Materiałów, które będą publikowane później w tej, w tej pracy. No tak, to znaczy no na pewno nie będą to mogły być wykorzystane materiały skądś. Będą musieli się ludzie piszący esencjacji nauczyć, jak to przerobić, tak, mm -hmm, żeby to mm -hmm. nie było naruszenie praw autorskich. No właśnie. Kolejna rzecz to jest, obywatele wchodzą do zespołu przeciwdziałaniu naruszeniom praw autorskich i praw pokrewnych. Tak, tak? To, to jest to... ten zespół, który właśnie rusza, więc to jest na razie tylko taka wzmianka, że, że udało się zrobić, żeby jednak obywatele mieli tutaj swoje stanowisko. To Jarosław Lipszyc 11 stycznia umieścił taką informację. Tak, a propos stanowiska obywateli, yy, pisze do nas Szymon, który się z czymś nie zgadza. Yy, nie zgadzam się, że Wikipedia nie jest społecznościówką, jest Udowodnię to. udowodnię to. O, to zapraszamy na no udowodnienia tego. Coś zacząłem mówić im. Szymon, tak napisał. Tak, Szymon napisał się wybiera Szymon. do Warszawy na szczęście. Będzie właśnie w którymś z tych terminów 26 albo 2. Drugiego... 26 stycznia albo 2 lutego. Tak, to znaczy, w zasadzie już jest postanowione, że to będzie 2 lutego nasze spotkanie. Aha, tak? E, mhm. Przynajmniej tak zadecydował w tym momencie Kli, który, e, który zrobił mhm. naszą stronę. I uważam, że fajnie, tak? No, pojawiło się 10 osób, 9 chyba może tego drugiego z tego, co się pojawiło. Jedna osoba z tych, które tam się wpisały, nie wiem, kto to jest. Zupełnie nie kojarzę takiego Niku. E, ale no, poznamy się, tak? Może ktoś nowy. No właśnie. Ja już myślałem tutaj o wywieszeniu jakiegoś takiego baneru, na którejś ze ścian, na dole, mm -hmm. tam w tej głównej przestrzeni, że stąd nadajemy wiki radio na przykład. I przy tak, tym stole, ale rozmawiałeś już coś, czy...? Nie, jeszcze nie, ale to wiesz, no, myślę, że to jest kwestia, kwestia czasu, tak, I, i, i jakiegoś tutaj okrzepnięcia, bo tutaj o tej porze w sobotę na przykład ktoś tam pracuje jeszcze, tak, w mm -hmm. biurze, jak tutaj patrzymy, Góra jest otwarta cały czas, chyba tutaj nawet nie ma zamka, z tego co widzę, żeby to zamykać jakoś na stałe. To znaczy myśleliśmy raczej na dole, żeby jednak robić mhm. i żeby przyciągnąć nowych użytkowników, tak? No właśnie, na tej zasadzie, więc... Żeby ludzie mogli zobaczyć, że tu się coś dzieje. Tak. No ale to wymaga, tu już nie ma takiego koordynatora tego miejsca, takiego, który mhm. by no, całością się zajmował, mhm. ale, ale będziemy pewnie z czasem to do tego doj też dojdzie i będziemy po prostu starali się tutaj też zaistnieć i wykorzystać na tyle, na ile będzie możliwość, wykorzystać potencjał tego miejsca. No tak, to to jest ta informacja. No właśnie, co to za zespół w takim razie? 15 zespół. stycznia się odbędzie, tak. Tematem będzie omówienie raportu dotyczącego egzekwowania praw autorskich za lata 2010-2012 oraz przyjęcie programu na rzecz ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz innych praw własności intelektualnej na lata 2013-2015. Tak, czyli no wyszło na to, chciałbym że. Chciałbym już edytować, ale nie ma jak, bo jest zamiast praw, jest prawe pokrewienie. <śmiech> Dokładnie. Literówka. Ta. Przyzwyczajenie, tak. Wikipedysta szuka, edytuj. No ale wyszło na to, że. Tam zostali zaproszeni sami zwolennicy ścisłej ochrony, takiej niepo, nie pozwalającej czegokolwiek używać, więc no, trzeba się było jakoś wkręcić, żeby mogli też to ludzie, którzy są raczej za wolnością pod mhm. tym względem. No i, no i się udało. To mi się przypomina to spotkanie, o którym w zasadzie miałem powiedzieć, no ale chyba już dzisiaj nie zdążę, które było w czwartek tutaj w Państwo Miasto. Mhm. Było to takie ogólne spotkanie rozpoczynające, noworoczne. Które miało, mam wrażenie, zachęcić ludzi do angażowania się w sprawy obywatelskie, tak? Tworzenia społeczeństwa mhm. obywatelskiego. W Warszawie, tak. Tak, tak, tak, mhm. tak. Chociaż była też jedna pani z Łodzi, która znaczy prowadziła tę debatę, mhm. więc, więc takie nie tylko warszawskie środowisko. No i generalnie. Było prawie sympatycznie, to znaczy na widowni pojawiły się też dwie panie, które stwierdziły, że pan z, z urzędu jakiegoś się kompromituje tutaj tym wystąpieniem, więc tak trochę to śmiesznie wyszło. On powiedział, że się w ogóle tym nie przejmuje, że często mu tak mówią, bo ktoś go zaczął bronić, tylko spotkanie niestety nie było nagrywane. No właśnie, mi się nie udało dotrzeć. Ja tutaj byłem wcześniej, próbowałem skorzystać z tego sprzętu, który tam ciągle stoi, ale on jest dla mnie jakiś tajemniczy bardzo, bo on nie działa tak jak ja bym się spodziewał, że powinien działać i niestety nie udało się nadać ani nagrać tej, tej relacji jakiejś z tego spotkania. To znaczy o tyle to jest dziwne, że nie, było całość, nie była całość nagrywana, bo była tutaj pewna pani z kamerą nawet próbowałem z nią porozmawiać, ale skierowała mnie tutaj do organizatora, no i stwierdził, że następnym razem będą się starać, żeby to jednak było nagrane. Mhm. No, jak rozmawiałem, rozmawialiśmy przecież tutaj z Kamilem, tak? Mhm. Oni chcą tutaj założyć kamerkę, która będzie po prostu na cały czas, na stałe. Kamerka internetowa mhm. taka, tak. żeby po prostu przynajmniej obrazek jakiś był. Mhm. No a tam jest mikrofon w tej kamerce, więc przynajmniej ten dźwięk może uda się też jakoś odzyskać. Zrobiła się 16.57, musimy już właściwie kończyć. No ale Adam napisał jeszcze, że właśnie wstawia na bloga wikizabytki.pl Informacji o wystawie na dworcu centralnym, jeśli zdążę będziecie mogli o tym powiedzieć, gdyż słuchałem z zeszłego tygodnia audycji i wtedy mocno szyliście, co nie było żadnych konkretnych informacji ode mnie. No nie było, no właśnie, to dlaczego nie było? To trzeba było w notesie tutaj nam wpisać i wtedy byśmy o tym powiedzieli, ale można zajrzeć na stronę wikizabytki.pl no i tam Adam właśnie wstawia nowy, nowy post dotyczący tej wystawy na Dworcu Centralnym. To zapraszamy tych, którzy są zainteresowani. A my już kończymy. Dziękujemy bardzo za, za to, że jesteście z nami podczas audycji. Wiki Radio nadaje, będzie nadawać chyba częściej, bo jak mamy taki dobry internet, takie dobre warunki, no to aż, aż szkoda nie skorzystać. Za tydzień oczywiście ponownie. Przypominam o adresie na Facebooku, żeby nas polubić. A i być może za tydzień uda się Skype'a podłączyć. A no właśnie i Szymon wtedy by się też podłączył przez Skype'a, tak? Mamy taką nadzieję. A stworzysz jakieś nowe konto na Skype'ie, żebyśmy mieli stałe, jednakowe? No, to jest do, do rozpatrzenia. To znaczy, myślę, że za tydzień możemy spróbować na moim, Aha. A, a potem będziemy kombinować z oddzielnym, jeżeli w ogóle uda się to odpalić. No to może wcześniej przyjdziemy za tydzień i pokombinujemy, czy to się uda. Dobra. Tak, bo tutaj kwestia przewodów. Zaraz może to obgadamy jeszcze przy kawie na dole w takim razie. Tak jeśli dasz się zaprosić, nie wiem, czy masz czas. To znaczy to się dzisiaj się... chyba się nie wyrobię, bo muszę a, no tak. do, kasi do Kasi jechać, jedziesz, a... audycja jest. ale myślę, że w przyszłym tygodniu wcześniej uda mi się być, więc wtedy uda się to, to zrobić. Dobrze, to my dziękujemy, w takim razie bardzo prosimy o przełączenie już Konrada tutaj z radia Wnet strumienia na radio w ponownie, a my nadajemy na strumieniu naszego Wikiradia, oczywiście, na stronie wikiradio.org, można znaleźć odtwarzacz, który odtwarza ten strumień i audycję nadajemy również w strumieniu na żywo właśnie w ten sposób. To dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.